Cześć wszystkim. No Marcin właściwie wszystko powiedział, bo ja miałem to zacząć i, no i zacząłeś. Może powinienem zacząć w ogóle, ale... Dobra, przeczytam werset, którym, którym jest takim filarem tego, co będziemy mówić. Mówimy o owocach, więc przeczytajmy, co w Biblii o tym mówią. To jest list świętego Pawła do Galakcji, jakby ktoś chciał. 22 werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnością i rządami. I rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według żucha też postąpiemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniący, jedni drugich y, zgorszących. No właściwie Marcin wszystko zaczął. Miałem powiedzieć właśnie, że będziemy y, w siódemkę robić to. Ale trudno, no Marcin, no przykro mi. No to ja mam dwa owoce. I od nich zacznę, zacznę od pokoju. No to tak, w naszej codzienności możemy często napotykać lęk, strach przez to, że przez nasze sytuacje, jakie mamy. A Boży pokój, który mamy, nie polega na tym, żebyśmy uwierzyli w swoje siły, ale zaufali Bogu w 100 Bo tak jak zrobił to jeden z uczniów Jezusa, gdy na morzu, gdzie była wielka burza, on wstał na wodzie i poszedł do niego, patrz, wpatrzony w niego, i to pokazuje, jak możemy zaufać pomimo tego, co, co wokół nas się dzieje, bo Boży pokój powoduje, że pomimo sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mamy obok Boga i możemy Mu ufać i nie musimy się bać. I bo zmieniają się tylko okoliczności, zmienia się to, gdzie jesteśmy, sytuacja, ale Bóg jest taki sam i nasze zaufanie powinno się nie zmieniać względem Niego. No i to nie chodzi o to, że mamy udawać, że nic się nie dzieje, gdy mamy jakieś trudne sytuacje, że mamy, powiedzmy, nie wiem, jest coś smutnego i mamy nie być smutni i mamy udawać, że wszystko jest OK ale chodzi o to, że Bóg jest ponad tym i mamy tak samo na to patrzeć, po prostu Mu w tym ufać, bo owoc pokoju powoduje, że nie patrzymy, jaki jest wielki problem, ale ją wielką mam Boga, tak? Niech sytuacje, jakie mamy po drodze, które są w naszym życiu, niech nas nie ograniczają, bo to są tylko chwile, to są tylko sytuacje, mamy obok Boga, który jest tym owocem, który daje nam owoc pokoju. No i dobra, to jeden skończony. To teraz uprzejmość, bo mam jeszcze uprzejmości. No to uprzejmość, to trochę inaczej, bo to jest, mam tutaj notatki swoje, więc się posługuję. Uprzejmość to nasza postawa względem innych ludzi, to jest to, jak po prostu mamy jaką postawę do innych. I ukazanie szacunku właściwie nic nie kosztuje, a może zmienić bardzo dużo, bo ludzie nas ciągle oceniają, czy jesteśmy w szkole, czy gdzie. I właściwie 4 minuty wystarczy, żebyśmy, żeby ludzie nas ocenili, żeby ocenili, czy nas lubią, czy nie. I tak naprawdę ta postawa, jaką nakażemy, jaką podamy, jest wycennikiem na nas, bo twoja postawa nakreśla nas w oczach innych i dlatego powinniśmy mieć tą, żyć tym uczciwością. Każdy potrzebuje znaleźć się w towarzystwie, które nie będzie nas obrażać, ale będzie miłe i będzie uprzejme dla nas i dlatego powinniśmy zacząć od siebie, bo to jest najważniejsze i to jest to, co chciałem powiedzieć o tych dwóch owocach. Hej, kochani. Mi dali wierność i dali mi trzy minuty. Zaczęłam się przygotowywać w poniedziałek i tak pięć kazań bym miała po godzince. No więc tak szybko w te trzy minuty. Kochani, wierny. Sprawdziliśmy najpierw w słowniku. Nie zdradzający kogoś, służący komuś z oddaniem, przywiązany. Zawsze postępujący zgodnie z zasadami, poglądami, ideami. Zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością. Jesteśmy chrześcijanami, naszym wzorem, kimś, kogo powinniśmy naśladować, jest zawsze Jezus Chrystus. Myślę, że wierność jako owoc Ducha Świętego to jest poczucie zobowiązania, bycie zawsze wiernym i zobowiązanym wobec Boga, innych ludzi i własnych postanowień. I nie jest to czasami łatwe, nie wiem, co jest trudniejsze, czasami bycie wiernym wobec siebie, czasami wobec Boga, w stresowych sytuacjach, ale chciałam wam powiedzieć, że mamy najlepszy przykład wierności, jaki tylko możemy mieć. Hebrajczyków 13,5. I powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę, ale... Kto wie, co jest dalej? Nie porzucę cię ani nie opuszczę, ale... Nie ma żadnego ale... Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. I to powiedział Pan Bóg, On jest zawsze Tobie wierny. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, On Cię nie porzuci, ani nie opuści. To jest najlepszy przykład wierności i powinniśmy zawsze patrzeć na ten wzór, na Boga, a także na Jezusa. Łukasza 22. Jezus do samego końca był wierny posłannictwu Ojca. Kiedy się modlił, powiedział, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Mimo, że szedł na śmierć. Ja chyba bym się nie odważyła. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas w obliczu śmierci zdecydowałby się na wierność do samego końca. Ale Jezus się zdecydował. Mamy kolejny przykład. I kończąc, kochani, myślę, że powinniśmy być wierni w małym. Będziemy dostawać duże. I jeśli mamy jakikolwiek problem... Mamy wyzwanie, jest to dla nas wyzwanie, stajemy przed problemem. Powinniśmy pomyśleć, co zrobiłby Jezus, co zrobiłby nasz Bóg. On był zawsze wierny. Mateusza 24, 45, 47. Któż jest sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad służbą, żeby na czas rozdał żywność. Szczęśliwy usługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swym mieniem. Jeśli myślisz, że nie masz w czym być wierny, bo Ty jesteś taki tylko tam do szkoły, pójdziesz do pracy, nic wielkiego w sumie nie robisz, to chcę Ci powiedzieć, bądź dzisiaj wierny w tym, co robisz. Bądź wierny swojej żonie, swojemu mężowi, swojej rodzinie. Bądź wierny w swojej służbie, jaka by ona nie była. Jeśli jej nie masz, to zacznij robić cokolwiek i bądź w tym wierny, a więcej przyjdzie. Amen. Witam Kościele. Przeczytam Wam... Korentian, 13, od 1 do 8 i chyba już wszyscy będą wiedzieć, o czym dzisiaj będę mówił. Choćbym mówił językami ludzkimi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dary prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarniał całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przenosiłbym góry a miłość, bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał, a w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość to jest coś, co w naszym życiu jako chrześcijanie odgrywa największą rolę i bez tego po prostu nie moglibyśmy funkcjonować. Osobie, której chcemy pokazać Chrystusa, żeby żyła z Nim całe życie, nie możemy zacząć od tego bić ją Biblią po głowie i mówić, co robi źle. Ona musi od nas poczuć, że my ją kochamy, tak jak Bóg kocha nas. Mimo tego, że Bóg nam daje miłość i jakby my jesteśmy tymi osobami, którzy okazują ją, to myślę, że przez ostatni czas, w przeszłym tygodniu, największą miłość doznałem, gdy na przykład odszedł mój pies, persa. To, co odczułem w każdym jej oddechu, którym to trwa, dotchodziła, czułem prostą miłość do nas, naszej rodziny, odchodziła. Taką miłością chcemy dać darzyć... na ziemi. Amen. W takich okolicznościach przychodzimy mówić o radości, ale chciałbym zacząć od. Radość czasami jest przez nas źle pojmowana. Mam takie wrażenie, kiedy jestem w kościele, że radość jest bardzo źle pojmowana. I pamiętam taką historię, kiedy w, na początku lat dwutysięcznych razem z rodzicami siedzieliśmy w domu. Nagle rozbrzmiał telefon, telefon domowy, wtedy jeszcze takie były. Wiecie, drzż, trzęsł się cały. I pamiętam, że zadzwoniła moja ciocia. Będąc w drugim pokoju, ja słyszałem to, co ona krzyczy z pokoju obok do mojej mamy. I woła, wow, Lonia, wow, wygraliśmy, wygraliśmy w totolotka, wygraliśmy szóstkę. Wiecie, ona tak obdzwoniła nie tylko moją mamę, ale pół Polski, czyli wszystkich znajomych i chyba wszystkich, którzy byli w całej książce telefonicznej. Obdzwoniła wszystkich i z taką radością wiem o tym, jak ona wygrała w Totolotka szóstkę. Wiecie, ona była tak pozytywna, że ja nigdy w życiu nie widziałem. Bo okazało się, że byli w tym czasie na wakacjach nad morzem i akurat tego dnia wujek nie wysłał. Nie wysłał tego, tego kuponu. I... Wiecie, później nie było telefonów, nie było telefonów, a jej mina całkowicie mówiła o tym, że jest smutno i źle. Chcę wam powiedzieć, że to, co dostajemy od Boga Ojca, wiecie, ona się cieszyła, bo dostała coś za darmo. Jej radość była wielka, bo dostała coś za darmo. A my dostaliśmy coś, co nie jest materialne, ale co ma wpływ na nasze dalsze życie i na nasze dalsze miejsce, w którym będziemy. To jest zbawienie. Czasami jest mi przykro, ponieważ Biblia mówi nam o tym, że kiedy nawraca się jeden grzesznik, to wtedy co? Całe niebo się raduje. I ja mam wrażenie, że ta radość nie wygląda w ten sposób, że tam w niebie stoją ci wszyscy i tak wow, no dzięki, super, nawrócił się, wow. Tylko mam wrażenie, że tam jest jedna wielka impreza. Że wiecie, że oni tam imprezują. Że tam jest naprawdę taniec tak jak mówi nam Biblia, Biblia nam mówi bardzo dużo o radości. Nie wiem, czy kiedykolwiek badaliście Biblię pod względem radości, po tym, o co mówi mówi o tym, radujcie się w Panu, Bez ustanku radujcie się, prawego serca radujcie się, wszystkie psalmy, listy mówią, gdzieś mówią o tym, żeby się radować. I radość w moim przekonaniu to jest coś, o czym mówi też Wikipedia. Radość jest czymś, co wyrażamy. Amen. Słuchajcie, nie można się cieszyć z czegoś, co dostaliśmy, nie wyrażając nic. Jak ty byś się czuł, gdybyś dostał prezent, albo inaczej, gdybyś dał prezent, gdybyś dał prezent swojej ukochanej, najwspanialszej osobie, jaką masz. Wielki prezent, w który włożyłeś całe swoje serce, w które włożyłeś cały swój wysiłek, być może swoje finanse, być może włożyłeś coś, cząstkę siebie w ten prezent i idziesz do tej ukochanej osoby, dajesz jej ten prezent. Ona mówi, wow, dzięki. Ja tak nie mówię. Wierzę w to, że kiedy Bóg na nas patrzy, to On się cieszy wtedy, kiedy my się cieszymy. To On podskakuje wtedy, kiedy my podskakujemy i wołamy Jezu, jak wspaniale, że Ty jesteś. Jezu, jak wspaniale, że Ty zrobiłeś tak wiele dla mojego życia. Radość to jest coś, co przekazujemy innym. Wiecie, dlaczego ludzie nawracali się bardzo często w latach 90., kiedy ja słyszę tę historię o, z lat 90., to zawsze bije mi mocniej serce i zastanawiam się, dlaczego dzisiaj tak nie jest. Ale słyszałem wiele historii, gdzie ludzie mówili, że wiecie dlaczego się nawracali? Nie dlatego, że ktoś bił im bił ich po głowie, jak to powiedział Kuba. Nie dlatego, że czytali super fantastycznie od razu Biblię. Nie dlatego, że wiecie, że były wielkie krucjaty czy ewangelizacje. Ale oni widzieli w innych ludziach coś, czego świat nie ma. Amen? I najczęściej mówią o tym, że ci ludzie byli pozytywni, ci ludzie byli radośni. Że kiedy przebywało się z tymi ludźmi, to czuło się, że oni mają coś innego, bo oni się wiecznie uśmiechali, myśleli, wow, wariaci. Kiedy śpiewamy wesołe pieśni, to one często robimy to w duchu. W duchu. Marcin, ja się raduję, ale ja się raduję w duchu. Tymczasem radość jest czymś, co mamy wyrażać. Jeżeli będziesz wyrażał swoją, swoją radość, będziesz pozytywnym człowiekiem, a jeśli będziesz pozytywnym człowiekiem, to inni ludzie będą do ciebie gnęli, bo nikt nie lubi smutasów. Jeżeli wydaje Ci się, że ludzie lubią ludzi smutnych, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Ludzie nie lubią ludzi smutnych. Ludzie smutni przyciągają ludzi smutnych. I potem zasmucają się wszyscy razem. Ale ludzie pozytywni przyciągają ludzi, innych ludzi do siebie. I nawet jeśli to są smutni ludzie, to dają im nadzieję ku temu, że w Jezusie do, doświadczą radości. W Jezusie doświadczamy radości. I radość, owoc, radość, owoc Ducha Świętego nie może się objawiać w naszym życiu tylko tym, że będziemy stać i będziemy mówić raduje się w duchu. Raduje się w duchu. Twoja radość, duch i te owoce, które On za sobą niesie, muszą być wyrażone dalej. Wtedy całe niebo będzie się bo ludzie będą przyciągani przez Ciebie. Ludzie będą do Ciebie lgnąć i będą mówić ty a, a skąd Ty to masz? Skąd Ty to wziąłeś? Ja też tak chcę. Ponieważ ludzie w dzisiejszych czasach są spragnieni radości. Są spragnieni pozytywnych rzeczy. Cały świat dzisiaj do nas woła. Kiedy włączysz telewizję, cały świat woła. Samo zło. Świat się kończy. Koniec świata. Za chwilę koniec świata. W Wszystko do, do nas krzyczy w ten sposób. I my jesteśmy tym, my jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako ludzie napełnieni Duchem Świętym, jesteśmy po to, aby przynieść ludziom nadzieję, po to, aby przynieść im radość, po to, żeby pokazać im, że w Bogu mają pokój i uciszenie swojego życia. I że wcale tak nie jest, że świat się kończy. Ponieważ z Jezusem świat nigdy się nie kończy. Z Jezusem nasze życie nigdy nie ma końca. Ponieważ powołał nas do życia wiecznego. I wierzę w to, że tak jak mówi Biblia, że całe niebo się raduje, że my mamy się radować w taki sam sposób. Nie w duchu, chociaż jeżeli chcesz, to w duchu, ale wyrażaj swoją radość. Bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Amen. Kochani, wybaczcie, ale mam trochę zaciśnięte serce, głowę. Wiecie, mój tato jest w ciężkiej sytuacji, więc nie obrażcie się, ale przeczytam to, co mam Wam do powiedzenia, bo nie jestem w stanie tak po prostu powiedzieć, jak do tej pory wszyscy. Przypowieści Salomona, rozdział 12, wers 18. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Po co nam powściągliwość? Wyobraźmy sobie kilka sytuacji. Jola to fajna dziewczyna, tylko od dawna walczy z nadwagą. Strasznie jej z tym źle, stara się z tym walczyć, ale na razie przegrywa. Ma na tym punkcie ogromne kompleksy. Jej siostra buduje w niej poczucie wartości, mówiąc jej, że tylko ona widzi te dodatkowe kilogramy, bo wszyscy inni widzą po prostu dobrą, radosną, sympatyczną dziewczynę. W końcu Jola zaczyna wierzyć siostrze. Mówi sobie, może faktycznie ludzie doceniają to, jaka jestem, a nie jak wyglądam. Postanawia wyjść ze skorupy, idzie do, z koleżankami z pracy na kawę. Podczas miłej pogawędki jedna z koleżanek rzuca mimochodem do Joli. Wiesz, taka fajna z ciebie dziewczyna, ale powinnaś troszkę schudnąć. Może powinnaś ograniczyć słodycze? Jola uśmiecha się przepraszająco, ma ochotę zapaść się pod ziemię. Podejmuje decyzję. Nigdy więcej nie pójdę z nikim na kawę. Dla ludzi jestem bezwartościowa. Widzą we mnie tylko grubasa. Inna sytuacja. Franek to świetny chłopak, ale od urodzenia ma bardzo koślawe palce u stóp. Był już u różnych lekarzy, chciał się nawet dać zoperować, ale lekarze stwierdzili, że niewiele można z tym zrobić, a ryzyko powikłań po operacji jest zbyt duże. Rankowi bardzo to przeszkadza i mocno się tego wstydzi. Dlatego zawsze chodzi w pełnych butach, nawet latem. Przyzwyczaił się do tego. Niestety zbliża się ten dzień. Wyjazd na rodzinnego grilla nad jezioro. Z jednej strony Franek nie może się już doczekać, bo lubi spotkać się z kuzynostwem, ale będzie tam ciocia Kasia, która przez całą imprezę będzie mu truła. Zdejmij te buty, Franuś, odparzysz sobie nogi. Nie pomaga tłumaczenie, że jemu jest tak dobrze. Ciocia Kasia za każdym razem musi przy całej ekipie zwracać uwagę na jego kompleks i uparcie będzie mu doradzać coś, czego on się najbardziej wstydzi, czego najbardziej nie chce. Już na tydzień przed grillem Franek wymyśla wymówki, które grzecznie zamkną cioci usta. Stres w nim narasta z dnia na dzień. W końcu postanawia. Nie chcę się znów tłumaczyć. Trudno. Nie pojadę nigdy więcej na rodzinnego grilla. Zostaje sam w domu, mimo pięknej pogody. Wszyscy dobrze się bawią, tylko on siedzi zasmucony, wpatrując się w swoje pokręcone palce. Aniela ma chorą mamę. Bardzo to przeżywa. Nie może spać. Jej myśli ciągle krążą wokół tego tematu. Chciałaby choć przez chwilę pożyć normalnym życiem, bez zmartwień. Na chwilę zapomnieć o problemach. Nie może sobie pozwolić na wyjście do kina czy spotkanie z koleżankami. Jednak w niedzielę jest nabożeństwo. Będzie uwielbienie, będzie kazanie, będą ludzie. Może tam nabiorę sił na kolejny ciężki tydzień, myśli sobie Aniela. Pojawia się w kościele. Jeszcze przed nabożeństwem przysiada się do niej kilka sióstr. Jak tam mama? Pada zaraz po przywitaniu. Aniela odpowiada krótkim, dajemy radę i chce skończyć temat. Pewnie jest ci ciężko, mówi rozmówczyni. Aniela tylko się uśmiecha i nie odpowiada. Pamiętam, jak moje dziecko miało szkarlatynę, jak przez kilka dni siedziałam przy jego łóżeczku i razem płakaliśmy. Nie mogłam patrzeć, jak cierpi, mówi rozmówczyni. Moja mama umiera na raka, a tam i tu wyjeżdża ze szkarlatyną, myśli sobie Aniela. Ale po chwili druga rozmówczyni dodaje, mój mąż kiedyś złamał nogę, wszystko musiałam przy nim zrobić. Aniela przestaje słuchać, chce już tylko stąd wyjść. Następną niedzielę nie pojawia się już na nabożeństwie. Takich przykładów można by mnożyć. Czy zdarzyło Ci się, widząc kiedyś w markecie rozkrzyczane dziecko, pomyśląc sobie, nie potrafią go zdyscyplinować? Ale czy wziąłeś pod uwagę, że może to samotna matka, która nie ma już siły i cierpliwości, a może to jakieś dziecko z problemem, z ADHD lub z autyzmem? Jak często oceniamy ludzi według własnych standardów, nie zadając sobie trudu na to, żeby naprawdę poznać sytuację. Jak często krytykujemy kogoś albo mu doradzamy, nie mając pojęcia, co tak naprawdę dzieje się w jego życiu. Ale od ludek, w ogóle nie chce się w nic zaangażować. A może kiedyś ktoś naprawdę bardzo skrzywdził tą osobę i od tego czasu nie potrafi nikomu zaufać. Ale my nie mamy z tym problemu, więc uznajemy tego kogoś za dziwaka, bo nie jest taki jak my. Albo z innej strony, nie wiem, czy kojarzycie z kabaretu Dudek. No jak piszesz hamstwo? No, no, no jak? No, no tak. A może i dobrze. Śmiejemy się z tego, ale czy nigdy nie zdarzyło Ci się mieć pretensji do żony, męża? Na przykład, po co to zrobiłeś? Albo po co to kupiłaś? A potem stwierdziliście, a może i dobrze. Kochane dziewczyny, czy nie zdarzyło Wam się mieć pretensji do męża, że czegoś nie zrobił? A potem okazało się, że po prostu najzwyczajniej w świecie mu o tym nie powiedziałyście? Mi się zdarzyło. Każdemu czasem puszczają nerwy. To normalne i nie ma się, co z tego powodu zadręczać, choć warto pracować nad sobą, żeby nie rozładowywać złości na najbliższych. Ale mówimy tu o sytuacjach, których kierujemy, którymi kierujemy w sposób świadomy. Zanim udzielisz komuś rady, zastanów się, czy robisz to naprawdę z troski, czy raczej dlatego, że ktoś nie spełnia twoich standardów, twoich oczekiwań. Czy to, co powiesz, zmieni świat na lepsze, czy tylko dołożysz komuś zmartwień albo samemu poczujesz się lepiej? Naprawdę trudno jest mieć taką samodyscyplinę, żeby opanować się w każdej sytuacji. Wydaje mi się, że o ile się nie jest Jamesem Bondem, to jest chyba niemożliwe. Nie mamy też pełnego obrazu rzeczywistości. Często nie wiemy, co się dzieje w czyimś domu czy głowie. Ale Bóg wie. Bóg zna każdego z nas. A Jego Święty Duch może nas poprowadzić w taki sposób, żeby wypowiadane przez nas słowa leczyły, a nie raniły. Pozwólmy Mu na to. Zabiegajmy o to, by Duch Święty nas wypełniał, tak byśmy przynosili Jego owoce. Amen. Witam, Kościele. Ja mam o dwóch owocach. O owocach, które bardzo pomagają nam w relacjach z innymi, a jednocześnie przynoszą nam wewnętrzny pokój. Jako pierwsze opowiem o łagodności. I tutaj przeczytam werset z, drugiego, z drugiej Księgi Samuela rozdział 22, werset 36. Dałeś mi tarczy swojego zbawienia, a Twoja łagodność czyni mnie wielkim. Łagodność Boża to jest dar dla nas. To jest owoc Ducha Świętego. Jest to coś, co mamy od Boga i też co się objawia w nas i inni ludzie to widzą. Łagodność Boża czyni nas wielkimi, bo inni ludzie widzą tę łagodność. Ludzi ciągnie do osób łagodnych, spokojnych, do osób, które wiedzą, że nie zrobią im krzywdy, Wiedzą, że ich nie zranią. I to jest bardzo ważne, że żebyśmy byli łagodni, bo inaczej, no, kto nam zaufa? Kto będzie chciał się z nami zadawać? Jak pokażemy Boga innej osobie, nie będąc łagodnymi? I jednocześnie, jeśli jesteśmy łagodni, to też mamy taki wewnętrzny pokój. Wiemy, że nieważne, co będzie, będzie dobrze. Łączy się z tym wszystkim też, według mnie, cierpliwość, czyli drugi owoc, o którym będę mówił. Bo kiedy już ludzie do nas przyjdą i kiedy już ludzie będą chcieli z nami rozmawiać, to bez cierpliwości za długo z nimi nie porozmawiamy. Psalm 103, werset 8. Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. Cierpliwość jest, Boża jest wielka i też widzimy, że łączy się też z łaską. Nieważne, ile razy my upadamy, nieważne, ile czasu zajmie nam podniesienie się lub zdanie sobie w ogóle sprawy, że upadliśmy, Bóg na nas czeka. Bóg jest cierpliwy i łaskawy i zawsze mamy pewność, że On jest. I tacy sami musimy być wobec innych ludzi. Musimy być cierpliwi. Jeśli na początku nie chcą, się, nie chcą z nami rozmawiać, musimy być cierpliwi, działać, cierpliwi i łagodni. Ale jeśli jesteśmy niecierpliwi, to szybko do siebie ludzi zrazimy. To też jest bardzo ważne właśnie w relacjach, cierpliwość. No i tyle chciałem powiedzieć, takie... Według mnie dwa fundamenty relacji z innymi – łagodność i cierpliwość. Kolejny raz ja. Ostatnim z darów Ducha Świętego, o którym będziemy rozmawiać, jest dobroć. I według Google dobroć to postępowanie życzliwe, niesienie komuś pomocy. Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi innych bardziej, niż na to zasługują. Dobroć oznacza nie tylko właściwe postępowanie, ale także unikanie czegoś przeciwnego, czyli zła. Dla każdego z nas dobroć może być czymś innym, możemy ją okazywać ludziom inaczej, ale wiemy na pewno jak Bóg postrzega dobroć i jak okazuje ją nam. W Rzymian 11 rozdziale, 12 wersji czytamy, że spójrz więc na dobroć i strogość Boga, strogość dla tych, którzy upadli, a dla Ciebie dobroć, jeżeli będziesz trwał w tej dobroci, w przeciwnym razie zostaniesz wycięty. Dobroć, jak wiemy, jest jednym z darów Ducha Świętego i dla mnie osobiście jest dobroć jest patrzeniem na ludzi, i na świat przez filtr Bożej miłości, o którym też mówiliśmy dzisiaj. Bóg patrzy nas cudownie, widzi w nas same dobre rzeczy i zawsze nas czeka. Nie oceniając i nie besztając, jak często my robimy to my, ludzie, w stosunku do siebie, oceniamy się i nie patrzymy na siebie z miłością. I wiem, że to jest dość trudne patrzenie na drugiego człowieka, który nas na przykład denerwuje, irytuje z miłością w oczach i ostrzeganie jego zalet, a nie tylko wad. Ale Jezus jest świetnym nauczycielem, więc mam nadzieję, że będziemy się od Niego uczyć i dziękuję. Okej, okay. mam jeszcze rolę, żeby podsumować to wszystko i mam tutaj praktycznie tekst, który będę używać. Trzy razy, bo za pierwszym razem zamiast o owocach napisałem o darach, a drugi raz to nie pytajcie. I generalnie nie poszło to dobrze na początku, ale jestem teraz zadowolony z tego, co tu mam i mam nadzieję, że będzie dobrze. A więc zadałem sobie pytanie na początku, o czym chcę powiedzieć, znaczy chciałem to wytłumaczyć, wyobraziłem sobie osobę, która pierwszy raz w takim miejscu i się zastanawia, o czym gadamy, o czym rozmawiamy i zadałem sobie takie pytanie, Jaka pewnie ta osoba by zadała, czym jest owoc Ducha Świętego, co to jest właściwie, o co chodzi, o czym my gadamy, rozmawiamy. No więc, moim zdaniem, owoc to nie jest to, co, co dał nam Bóg. Owoc nam nie dał, Jezus nam nie dał owoca. On nam dał ziarno, a owoc to jest to, co my pielęgnujemy. To jest to, co wzrasta z tego, z tego ziarna. On w Tobie zasiał ziarno, a owoc to jest to, co urosło. Przyjmując Boga do swojego życia, kiedy się nawracamy, od razu nie darzemy wszystkich miłością, nie umiemy być pokorni ani nie mamy cierpliwości czy tych wszystkich owoców od razu, bo one po prostu w nas wzrastają. To są ziarna, które są zasiane przez Boga i one po prostu przez naszą pielęgnację, przez to, że przez czas po prostu wzrastają i wtedy możemy ich dopiero używać. Dlatego, bo, bo jeszcze trzeba wyplewić chwasty. Chwasty to jest to, co nam przeszkadza, bo pra, y, każdy ogrodnik nie, no, nie sieje, gdzie chwasty. A chwasty to jest to, to są te, czego, na przykład lęk, strach. I dopóki nie, nie wyrwiemy lęku, y, lęku i strachu, jak mamy mieć Boży pokój? Jak mamy darzyć wszystkich radością, gdzie mamy smutek w sobie? Jak mamy darzyć miłością, skoro mamy, nie wiem, nienawiść do kogoś? Dopóki nie wyrwiesz nienawiści od kogoś, jeżeli kogoś nie lubisz, to nie, nie będziesz darzyć miłością. Musisz wyrwać to i zacząć pielęgnować, używać tego, gdy wchodzisz do sklepu, gdy jesteś w szkole, gdy jesteś w kościele, żeby po prostu używać tego na co dzień. Żeby to wzrastało w tobie, żeby te ziarno, które zasiało Bóg, żeby ono rosło w tobie i zamieniało się dopiero w ten owoc. Żeby ludzie, którzy podchodzą do tego drzewa, które już rośnie, wielkie owoc, żeby mogli zrywać te owoce do siebie, do swojego życia. Żebyśmy mogli ich karmić tym, co mamy od Boga ale to musi u nas wzrosnąć, musi u nas urosnąć. A więc po pierwsze zacznij pielęgnować to, co masz od Boga. Te ziarna, one się zamienią w owoc, a po drugie wyrwij chwasty, bo dopóki nie wyprawisz to, co masz, to nic ci nie da, że będziesz udawać, że masz te owoce, bo ich nie masz. Okej, okay, a więc wiemy, co to jest owoc, ale właściwie po co to nam jest? Już trochę wyprzedziłem to, co mam tu napisane. <laughs> Powiedziałem, że to jest dla innych ludzi, bo tak samo jak nam jest potrzebny pokój, tak samo osobom nas, e, obok nas bo jesteśmy po to, żeby dawać to. I tak jak Marcin powiedział, czy Konrad o relacji, a Marcin o to, żeby dawać miłość dalej. Czy Nie wiem, o czym gadał. Ktoś powiedział o miłości w każdym razie. Albo będziesz darzył ludzi nienawiścią, albo, albo zaczniesz pielęgnować miłość w swoim życiu, albo zaczniesz się zamartwiać o wszystko, albo dasz urosnąć radości Bożej. No zastanówmy się, po co jest na przykład miłość. To nie jest po to, żebyśmy nie umieli siebie kochać, ale żebyśmy mogli darzyć tym innych ludzi wokół nas. Żebyśmy mogli tym darzyć. A więc po pierwsze zacznij pielęgnować swoje nasiona, a urosną owoce. Po drugie wyroje chwasty. Po trzecie używaj tego swojej codzienności, żeby pomóc sobie i obdarzyć tym, co masz ludzi. OK? Czwarty punkt to jest praktyka, bo każdy owoc jest do danej sytuacji, bo gdy mamy jakimś, na przykład problemy finansowe, to po prostu jesteśmy w stanie sobie poradzić, gdy wypelagowaliśmy dobrze ten owoc, gdy te ziarno urosło w nas i wtedy żaden problem finansowy nie, nie, powinien, no nie będzie na, dla nas przeszkodą, bo ten strach, który jest z tym, nie będzie wiązać tego, bo sytuacje, które są w codzienności w naszych sprawach, nie powinny mieć na nas wpływu. Pozwalają nam mimo sytuacji, w jakiej się znajdujemy, przezwyciężyć. Bóg nam to dał, tak? Gdy Dawid pokonywał Goliata, Bóg nie stał za Nim i nie wziął tarczy, nie, nie zabił Goliata. On, Dawid sam to musiał pokonać, bo nasze problemy, które mamy tutaj na ziemi, to są nasze problemy i my mamy je pokonywać. To, są, to jest nasze zadanie, nasz obowiązek, ale mamy coś od Boga, dzięki któremu y, możemy to pokonywać lepiej, bo mamy te owoce, które, y, te nasiona, które możemy wypielęgnować, które będą dla nas takim y, mocnym, y, mocnym po prostu wsparciem. Nie ma czegoś takiego, jak zła pogoda, jest tylko zły ubiór. Gdy pada deszcz, no nie wychodzi się w skrótkich spodenkach, tak jak ja jestem teraz. Gdy pada deszcz nie, gdy pada śnieg, deszcz, no nie wyjdziesz w krótkim rękawku. Masz kurtkę, masz płaszcz, masz parasol i to jest to, co masz od Boga. Bo po prostu, gdy są ciężkie sytuacje, gdy pada deszcz, nie zmokniesz. Masz parasol Boży, który jest miłością, radością, który ci pomaga przezwyciężyć złe pogody w twoim życiu, złe sytuacje w twoim życiu, które ci otaczają. Zostajesz obdarowany parasolem Bożym i nie zmokniesz. A może i zmokniesz, ale pogoda minie. Okoliczności się zmieniają, ale Bóg i twoja postawa będzie taka, taka sama, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz. Jak będziesz dbał o swoje owoce, to co masz od Boga, będziesz radził z tym. Okej, okay, dam wam taką metaforę do tego, co mówię. Macie, wyobraźcie sobie, że jesteście rzeką, że jesteście korytem rzeki. Niektóre rzeki, jak Marcin, są szybkie, płyną do przodu, rwance. Niektóre są zagubione trochę, trochę tak po zakrętach, inne wolne. Inne są szerokie, powoli budują swoje koryto, a inne są bardzo szybkie. Ale w każdym razie, podczas gdy my jesteśmy tą rzeką, gdy płyniemy do przodu przez nasze życie, do naszego celu jakiegoś, cały czas trafiamy na tamy, na przeszkody. Nie mamy na to wpływu, co jest w tej rzece. Pojawiają się kamienie. Te kamienie to są te okoliczności, które zaczynają blokować, bo gdy te kamieni jest za dużo, to ta rzeka sobie nie radzi ich wypchnąć i ta rzeka się rozlewa poza koryto i się gubi, bo wpłynie już w zupełnie inny kierunku. Szuka łatwości, a my nie mamy szukać łatwości, ale po prostu przezwyciężać to i mamy o to walczyć. Ale mamy Ducha Świętego. Te owoce Ducha Świętego są jak źródła dodatkowe do tej rzeki, które do, i do naszej rzeki przez te źródła wpływa silna, potężna woda, która jest rwąca, która jest gorąca, która nam pomaga przezwyciężyć to, co mamy, wszystkie sytuacje, w jakich się znajdujemy. Pomaga je rozbić, wypchnąć kamienie, które, są, które się znajdują w tej rzece, na brzeg. Pozwalają te, te owoce pozwalają nam, że pomimo sytuacji, w jakiej się znajdujemy, gdy, nie wiem, gdy wszystko się wali, mamy pokój, który pozwala te kamienie wypnąć. Bo jaka jakaś sytuacja, nieważne to, co się dzieje w naszym życiu, mamy Boga. I On dał nam owoce, które pomagają nam przezwyciężyć to wszystko. To wszystko, co mamy. A więc po pierwsze zacznij pielęgnować swoje nasiona, rosną owoce, po drugie wyrywaj chwasty, po trzecie używaj tego w swojej codzienności, żeby pomóc sobie, obdarzyć tym, co masz ludzi, a po czwarte owoce Ducha Świętego pomagają pokonywać naszych goliatów, wygrywać nasze walki, są wsparcie. I piąte, żyj na 100%, bo Bóg ci to dał po to, żebyś to pielęgnował, żebyś tym żył codziennie na 100%, bo nie jesteśmy tutaj chrześcijanami, którzy tylko przychodzą na i idą i idą i tak co niedzielę. Twoja codzienność to jest pokazanie Twojego chrześcijaństwa. Twoje chrześcijaństwo się zaczyna, gdy wychodzisz za tą ścianę, gdy wychodzi za ten próg, gdy masz problem i wtedy Twoja postawa świadczy o Twoim chrześcijaństwie. I wtedy jak sobie radzi z tym, to, to wszystko o tym świadczy, bo masz Boga i masz żyć tym na 100%, tym, co On ci dał, A dał ci ziara, który masz pielęgnować, który masz o nie dbać, masz je podlewać, masz dać im czas i masz szukać tego w codzienności, masz szukać tego u swoich znajomych, u tego we wszystkich sytuacjach, w jakich jesteś. Bo ty będziesz zbierał plony tego, co siejesz i o to, co dbasz. I czy chcesz, nie wiem, podlewać chwasty, nienawiść albo jakieś lęki twoje, może się boisz, może masz jakieś problemy, może ktoś jest w szpitalu i się o to martwisz. Ale oddaj to Bogu i po prostu podlewaj owoce, które On ci daje. A ludzie będą zbierać z tego drzewa i będą się karmić tym, co masz od Boga. I to jest, amen. Wow, ja jestem posilony, a wy? Kochani, na koniec. 2 II Koryntian, III 3, 3 rozdział, 18. werset. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na jej obraz samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Wiecie, chrześcijańska podróż, nasza chrześcijańska podróż to nie jest to, abyś Ty stał się kimś. To nie Ty masz być kimś. To On ma być kimś w Twoim życiu. To On ma stawać się coraz większy i coraz bardziej i bardziej być obecny w Twoim życiu. Amen? Dlatego tym bardziej jestem... Strasznie dumny z naszej młodzieży, jestem strasznie dumny z tego wszystkiego, co powiedzieli, dlatego, że wyrazili to, w jaki oni sposób to postrzegają, w jaki sposób to widzą, ich okoliczności, miejsca, w jakich są. Wiecie, nie wszyscy, nie, nie, nie jesteśmy zawsze w radosnych nastrojach, nie jesteśmy zawsze, wiecie, super hura optymistami, ale mamy coś od, od Pana, mamy coś cudownego od, od, od samego Ojca. Mamy Ducha Świętego, który prowadzi nasze życie, który chce, abyśmy dali się prowadzić. Ale tak jak powiedział Mateusz, to wszystko zależy od Ciebie. Albo będziesz żył na 100% z Duchem Świętym, dasz się pro, przeprowadzić przez to życie, albo będziesz szukał łatwości i będziesz rozlewał się i będziesz gubił się na tej drodze życia. Ja Wam wszystkim życzę i wierzę w to głęboko, że jesteśmy ludźmi myślącymi i będziemy się kierować w stronę Jezusa, bo On jest najważniejszy. Amen.